Patogeny granic nie znają, a ten rok był szczególny, jeśli chodzi o przebieg pogody. O tym rozmawiam z panią profesor Józefą Kapsą. Czym ten rok pani profesor charakteryzuje się, jeśli chodzi o presję patogenów? Czy jest szczególny, tak jak szczególną była zima, czy nie? Początek okresu wegetacji był sprzyjał występowaniu chorobom, szczególnie zarazi ziemniaka. I w ciągu 40-letniej kariery swojej pra pracy z ziemniakami nie spotkałam tak wczesnego pojawu zarazy w Polsce. Pojawiła się pierwsza informacje, mieliśmy oczywiście na wczesnych odmianach 12 maja. Ale no, została zahamowana infekcja przez rolników, którzy wykorzystywali najlepsze, najlepsze fungicydy. I później oczywiście pogoda sprzyjała, że ta zaraza została zatrzymana, ale... Czyli taka odsiecz wiedeńska troszeczkę w ziemniaku. Tak, o, tak, ale trochę nam też pomogła pogoda, wielu rolnikom. Później rolnicy z kolei zwiedzaliśmy część pól niedawno i się okazało, że gdzieś na, na nawrotach ciągników, gdzieś przy, przy lasach, e, nawet przy tej suszy zaraza się rozwijała doskonale. A część rolników poszła na żywioł i już później zaprzestała ochrony no bo jeżeli już zatrzymano zarazę, to nie ma co ochronić. Tylko e, trzeba pamiętać o jednym, że nie, nie jest ważny ten plon, który się zbiera, ale ten plon, który się przechowuje. Czyli ochrona, dalsze utrzymanie e, ochrony, nawet jeżeli, jeżeli zabiegi się wykonuje rzadziej i nawet tańszymi, prostszymi środkami, ta ochrona musi być ciągłość utrzymana. No i oczywiście trzeba pamiętać również o ochronie bólów, czyli zastosować do momencie, kiedy już się starzeje plantacja, kiedy już naturalnie więdną rośliny ziemniaka. Wtedy jest do zastosowania grupa środków, które zabijają zeospory, czyli te zarodniki, które najczęściej jesienią przy spływających deszczach, spływają te zarodniki prosto do bólw i wtedy jest problem, problem z przechowywaniem ziemniaków. A jeżeli zarazem wystąpi na bulwach, to niestety wtedy żadne lekarstwo i wtedy można sobie jedynie pluć w brodę, że się zaprzestało właśnie Ochrony, że się nie kontynuowało do ochrony. Jest to szczególnie ważne, jeżeli chodzi o zarazy ziemniaka. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o, o suszę, to spowodowała ona to, że no, w tych rejonach, gdzie było sucho, tak jak u nas tutaj na Pomorzu Zachodnim, to nie będzie problemu specjalnego z np. czarną nóżką czy z chorobami bakteryjnymi. Z kolei w tych rejonach, gdzie padało później i gdzie te zalewane są plantacje Czyli na, południu podobno, kraju. na południu kraju, tam niestety będzie problem, problem z chorobami bakteryjnymi i w tym momencie należałoby pamiętać o jednym, o tym, żeby ziemniaki przed złożeniem do przechowalni dobrze przesuszyć, dać im no, ze dwa tygodnie na tak zwane kondycjonowanie, czyli żeby zabliźniły się wszelkiego rodzaju rany. I trzeba pamiętać, że no niestety takie ziemniaki przechowywane trzeba przeglądać, bo jakakolwiek wilgoć występująca spowoduje, że nie będziecie Państwo wyjmowali ziemniaków, e, tylko będziecie wiadrami wywozili e, taką zgniłą papkę, ma, papkę tak. Jeszcze do tego brzydko pachnącą. NECFREJ to program komputerowy, który może pomóc rolnikowi dosyć dobrze opanować temat i zorganizować kwestię ilości wykonywanych zabiegów, bo wiemy, że przynajmniej dwa, ale kiedy... Ile ich naprawdę ma być? Są tacy rolnicy, którzy przy 17 przestają liczyć. Zasadnicza sprawa. Uważam, że w dzisiejszych czasach ja jestem jak najbardziej przeciwko nadmiernemu stosowaniu chemii, bo w końcu moje dzieci i moja rodzina też jedzą ziemniaki. Natomiast uważam, nie bardzo wierzę w ekologiczną hodowlę, uprawę ziemniaka. I uważam, że stosowanie środków chemicznych w przypadku zarazy szczególnie jest koniecznością. Niezbędną no ale wiadomo, koniecznością. z głową to trzeba tak. robić tyle, A ile ja to jest konieczne. Ale powiedzieć, że chemia, tak jak i alkohol, to jest dla ludzi mądrych, którzy yy, wiedzą ile stosować i jak stosować. Także na pewno w naszych warunkach polskich, nie w takim roku jak ten tutaj był na północy, ale w normalnych warunkach, przy normalnych plantacjach uważam, że 4-5 zabiegów to jest niezbędne minimum. Nie mówię, że mamy stosować tyle jak we Francji czy w Belgii 25 i więcej zabiegów. W Stanach też oglądałam takie plantacje, gdzie było 20 kilka zabiegów. A z czego, to wynika? Z czego zaraz... to wynika, że oni muszą tak dużo tego robić? Dlaczego? Raz, że odmiany nasze, generalnie polskie, są odporniejsze, dlatego, że jak pamiętam ze swojej, że tak powiem kariery zawodowej to w Polsce zawsze było, brakowało pieniędzy i na tą ochronę też brakowało pieniędzy, wobec tego bawiono się w, w hodowlę odmian odpornych i swego czasu, kiedy porównywaliśmy odmiany, odporność odmian zachodnich i odmian polskich to one może, te nasze polskie nie były takie śliczne, znaczy takie gładziutkie i tak dalej, ale one generalnie były odporniejsze, czyli wiadomo, że wtedy trzeba stosować mniej zabiegów natomiast jeżeli rejestruje się dalej, bo każda odmiana może być zarejestrowana odmianę, która ma w skali 9-stopniowej odporność na dwójkę czy trójkę, no to już trzeba się liczyć z tym, że niestety trzeba wykonać te 12 i więcej zabiegów. Chyba, że pogoda pomoże, nie? ale na to nie można liczyć, na tą pogodę. A wróćmy jeszcze do programu, bo program Fry pomaga w podejmowaniu decyzji, kiedy i jakie zabiegi trzeba tak. wykonać, tak? W jaki sposób ten program działa? Skąd on pobiera dane do to znaczy, tak. e, analizy? Opisuje się przede wszystkim w bazie danych tego programu, są zapisane odmiany polskie, czy, czy w ogóle, które są w Polsce zarejestrowane, one podzielone są na trzy grupy. Odmiany podatne, odporne i średnio średnioodporne. I jeżeli się, że tak powiem, dla danego pola, bo to dla każdego konkretnego pola wprowadza sobie się do programu, na przykład, no nie wiem, powiedzmy tam... Odmiana X. Odmiana X, prawda? I z programu wychodzi, że ona jest podatna, czyli program już zanotowuje, że ta odmiana będzie wymagała więcej zabiegów. Później wprowadzane są, tak, data sadzenia jest potrzebna, to, to rolnik tylko robi i wpisuje datę tak zwanych wschodów. A data wschodów to jest uznawana, jeżeli 25% roślin jest na powierzchni już ziemi. To w tym momencie wpisuje. I to jest właśnie to, to, co mówiłam na wykładzie, że niestety nie obejmuje tych infekcji z gleby. Ale zakłada się, że jeżeli 25% już jest na polu, czyli już są warunki, które mogą sprzyjać rozwojowi choroby. I na podstawie danych meteorologicznych, które co godzinę wpływają do programu, on liczy. A skąd te dane meteorologiczne pochodzą? A no właśnie z tej stacji z meteorologicznej, którą trzeba sobie zakupić czy to albo jeden rolnik musi sobie fundnąć, albo się zrzucić Nie, z sąsiadami? ja myślę, że to warto by było zrzucić się z sąsiadami. Muszę powiedzieć, że swego czasu w ogóle wyszła idea około 2000 roku, żeby wprowadzać te systemy decyzyjne do Polski, dlatego że trzy instytuty wtedy, e, Ichar, y, Jung i JOR, Pracowaliśmy w ramach projektu unijnego i akurat wykorzystywaliśmy znajomości, że tak powiem, na zachodzie i ten akurat NECFRAJ no był takim programem, który wymagał najmniej zabiegów, dając bardzo dobre, dobre rezultaty. I ten program oblicza tak zwane jednostki zarazowe, czyli ilość dni z odpowiednią wilgotnością i z odpowiednią temperaturą do zaistnienia infekcji. Każdy system decyzyjny jest oparty na modelu rozwoju fungicydu, matematycznym modelu i po prostu przelicza te, te jednostki zarazowe, żeby wiedzieć, kiedy jest moment zagrożenia największego. Oczywiście zdarzają się wpadki typu, że... Jak jest, wszędzie. Jak wszędzie, typu, że że jest bardzo sucho i spadają dwa dni, są bardzo obfitego deszczu, który dla plantacji nic nie robi, bo cała wilgoć wpływa na, do, do ziemi, znaczy cała woda wpływa do ziemi, ale system już liczy, że przy takiej ilości opadów to jest już moment zagrożenia. Ale w ciągu 12, nie, 14 lat pracy z tym systemem to nam się zdarzyło dwa razy, że system po prostu pokazał nie te średnio 12 dni wcześniej zagrożenie przed rzeczywistym wystąpieniem zarazy, tylko pokazał dwadzieścia kilka dni, ale to mówię, to jest no, najwyżej dwa zabiegi więcej. A jeżeli firmy y, przetwórcze wymagają od rolników bardzo intensywnej ochrony, to oni na ogół wykonują jeszcze więcej zabiegów. Ja muszę pani powiedzieć, że właśnie u tego rolnika, o którym wspominałam, że wykon pod 17 przestaje liczyć zabiegu, to myśmy wprowadzili jego, na jego polu takie doświadczenie według Nekfraja i je, według jego tej intensywnej ochrony. I w pierwszym roku zaoszczędził dziewięć zabiegów, Poziom skuteczności ochrony był jednakowy. Jeżeli on to przeliczy na 300 hektarów ziemniaków, które ma, to koszt zabiegów, to już się naprawdę opłaca, w ciągu roku mu się zwrócił koszt stacji meteorologicznej, która kosztuje około 12-14 tysięcy złotych. To nie są wielkie koszty w porównaniu z kosztami maszyn rolniczych, ale czy program jest również bezpłatny i czy można to znaczy... go uruchomić na zwykłym domowym komputerze? Tak, więc program jest bezpłatny, ponieważ właścicielami tego programu jest JOR, JUNG i IHAR. JOR prowadzi w tej chwili w swoim województwie całą sieć taką, natomiast no IHAR i JUNG współpracujemy z rolnikami, także mamy ten program, możemy go wgrać za darmo, no, bo to jest dla naszych rolników praca. A ma jakieś jest... wymagania sprzętowe duże wobec komputera? Nie, nie, Komputer może być zwykły, natomiast jest jedno, że trzeba mieć stację meteorologiczną, nie taką, która raz na dobę daje dane, tylko dane muszą wpływać na temat wilgotności, temperatury, opadów i to wpływać muszą co godzinę te dane. I musimy połączyć komputer tak, ze stacją, tak. kabelkiem? Nie, dane są przesyłane radiowo czasami, także tutaj nie musi być żadnego kabelka bo trudno jak się ma pole 50 km od domu. Firmy chemiczne działają tutaj również na innych programach decyzyjnych, bo wiem, że firma Bayer ma swój program. Firmy na południu działające przetwórcze działają na programie DACOMA. Jest płatny program i z tego, co wiem, to on kilkaset euro kosztuje. Natomiast ten neck fry, ja myślę, że jak na warunki takiego naszego rolnika, który niekoniecznie ma 500 hektarów, że jest wystarczającym programem. Tylko, że tak prawdę powiedziawszy, to wielu rolników uważa, że jeżeli dwa zabiegi wykonają, to już wykonają dużo. Nie? Także to jest różnie w zależności od wiedzy rolników, w zasadzie, od zaangażowania rolników, bo niestety ale w ziemniaki to, to, to trzeba być pasjonatem, bo nie jest to łatwa uprawa. Wymaga dużo więcej pracy niż powiedzmy jeden zabieg wykonuje się w zbożach czy dwa przeciwko chorobom. Natomiast w ziemniakach no minimum te 5-7 zabiegów przy roku takim średnio zarazowym powinno być wykonane.